Wibracja 98 Jestem spełnieniem miłości Według każdej z nauk duchowych wszystko, co istnieje na świecie, jest ostatecznie iluzją. Żaden byt materialny nie przekroczy bram niebios. Dlatego też tak ważne jest spełnienie i pielęgnacja otrzymane od jedynej prawdziwej energii, wielkiej i potężnej w niebie i na ziemi, miłości. Dzisiaj poszukasz doznań które przybliżą Cię do miłości i pozwolisz tej energii, aby pomogła Ci urzeczywistnić każdą potrzebę. Wibracja na dziś. Jestem spełnieniem miłości. To jedyne prawdziwe światło mojego życia. Jestem kochany, kochający i godny miłości. Wszędzie, gdzie się udam, otrzymuję miłość. Podziel się wibracją odpowiedzią jest miłość.